W jakimś upadku wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, aby si ty nie był kuszony. Jedni drugich na noście, a tak wypełnicie zakon chrystusowy. Jeśli bowiem kto mnie ma, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowania, wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim albowiem każdy własny ciężar poniesie. Kluczowym wersetem dla mnie w tych pięciu wersetach jest werset drugi. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Cały zakon, całe prawo Chrystusowe wypełniamy przez tą jedną rzecz. Jeśli będziemy nosić brzemiona jedni drugich. Przychodzi taka myśl szósty werset, piąty werset mówi tak. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. I wiem, że w wielu sercach i wielu z nas przychodzi taka myśl, kiedy czytamy te słowa. Ja mam już własny ciężar. Mam kłopoty w domu, kłopoty w pracy, mam kłopoty finansowe, zepsuł mi się samochód, żona się już nie odzywa do mnie któryś dzień. A ty, panie, jeszcze chcesz, żebym ja nosił brzemiona innych? No coś tu chyba nie gra. Ja mam własny ciężar tak wielki i tak mi on przytłacza, że niepotrzebne mi już czyjeś ciężary. Ale wiecie co? Czytałem te wersety naprawdę sporo razy. I kiedy w pewnym momencie zacząłem czytać jeszcze raz ten werset drugi, jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy, to zdałem sobie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy. Że my zawsze, może nie zawsze, ale przeważnie, rozumiemy to tak. Ja mam nosić brzemiona innych. Ale zadam Ci pytanie. A co będzie, jak będziesz tym drugim? Jedni drugich brzemiona nościa. Dla mnie jest to coś niesamowitego. Dla mnie ten jeden werset wystarczy, żeby pokazać cały Kościół. Jedni drugich brzemiona nościa. Możemy być zawsze tym, który niesie brzemię, ale możemy być też tym, któremu jest potrzebna pomoc, żeby ten pierwszy niósł moje brzemię. Bóg jest tak mądry i tak praktyczny, że w taki sposób właśnie zabezpiecza Kościół. Jeśli ja niosę brzemię Franka, Janka czy Agatki, to zawsze mogę liczyć na to, że kiedy w mojej sytuacji będzie trudno, kiedy ja nie będę dawał sobie rady, to ta druga osoba powie "Okej." Okay, ja poniosę Twoje brzemię. Ja pomogę teraz Tobie, bo Ty pomogłeś mi. Może być też tak, że będziemy musieli nieść bardzo długo czyjeś brzemię i nie będziemy z tej drugiej strony doznawać pomocy. Ta druga osoba nie będzie umiała tego robić, bo po prostu ma tak, takie życie i nie umie nam odwdzięczyć się tym. Ale myślę, jestem przekonany... I wierzę, że wielu z nas doświadczyło już tego, że kiedy naprawdę z miłością, kiedy naprawdę ze względu na to, że chcemy pomóc, niesiemy czyjeś brzemię, to o wiele łatwiej jest nam nieść własny ciężar. Ten ciężar staje się, ja nie wiem jak to się dzieje, tylko Bóg to wie, ale ten ciężar staje się o wiele lżejszy. Lżejszy i lżejszy, bo pomagamy komuś. Wiecie co, to naprawdę tak działa, Bóg naprawdę jest Bogiem praktycznym i kiedy zajmujemy się problemami innych, to nasze problemy maleją. W jakiś taki dziwny sposób to działa, ale tak to działa. Mam tu napisane takie zdanie. Jak myślicie, co najbardziej przeszkadza w relacji? Proszę? Brak relacji, tak. Ale ja myślę, że najbardziej w relacji przeszkadza nam drugi człowiek. Wiecie? bo On jest zawsze inny od nas, bo On ma zawsze inne oczekiwania, bo On ma zawsze inny sposób myślenia i tak trudno jest nawiązać z Nim relacje. Ale jeśli spróbujemy, to gwarantuję Wam, że otrzymamy Boże błogosławieństwo. Jeżeli będziemy żyli w relacjach, jeżeli będziemy żyli w przebaczeniu z innymi ludźmi, to gwarantuję Wam, że będzie układać się nasze życie, będzie Bóg błogosławił naszą służbę, że to wszystko jest ze sobą powiązane. Chciałbym wam przeczytać, wynalazłem sobie dwa takie wiersze, taki i modlitwę, bo w czwartym wersecie pisze tak. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Badajmy własne postępowanie, nie... Porównujmy się z innymi, ale ja wam przeczytam coś. Posłuchajcie. Niegdyś wszystkich oceniałem, faryzeuszem byłem, aż dnia pewnego doznałem szoku, bo siebie zobaczyłem. Biblia me błędy pokazała, nikt nie usprawiedliwił. Ona jak lustro kłamać nie mogła, a ja nie miałem alibi. Teraz, gdy tylko mam ochotę osądzić kogoś innego, zaraz udaję się przed to lustro, by spojrzeć na siebie samego. Jest to wspaniała rzecz w istocie, by innych nie krytykować. Przyglądam się sobie samemu. Ty też możesz spróbować. Tak ważne jest to w relacjach. Jest to niesamowitą rzeczą, żebyśmy zawsze zaczynali od siebie. W czwartym wersecie. Każdy zaś niech bada postępowanie własnego brata. Niech bada postępowanie własnej siostry. Tak czytamy? Nie, w czwartym wersecie czytamy, każdy z nas niech bada własne postępowanie, własne. Sprawdź siebie, a nie wszystkich naokoło siebie. Jest jeszcze jedna rzecz, która często przeszkadza nam w relacjach, to jest, to jest nasz język, to jest mówienie czegoś, nad czym nie pomyślimy, czego nie przemyślimy, mówienie czegoś, czym ranimy często, i też mam taką modlitwę, którą może, co niektórzy z was już słyszeli, ale jest ona dla mnie super modlitwą. Drogi Ojcze Niebiański, jak na razie idzie mi dziś całkiem nieźle. Nie plotkowałem, nie straciłem panowania nad sobą, nie byłem chciwy, zrzędliwy, niemiły, samolubny. Nie byłem też niegrzeczny, ani nietaktowny. Nie mówiłem bez zastanowienia, i nie wypowiedziałem niczego, co nie powinienem był powiedzieć. Za wszystko to jestem Ci bardzo wdzięczny, ale za kilka minut będę musiał wstać z łóżka, a wtedy będę potrzebował o wiele więcej pomocy. Amen. Fajna modlitwa, nie? Kiedy jeszcze się nie obudziłem, ale wiecie co, kiedy myślałem o tej modlitwie, to przyszła mi taka refleksja. Ja chciałbym się pomodlić tak i życzę każdemu z nas, żebyśmy mogli się tak pomodlić. Panie, tak bardzo pragnę, abym mógł się tak pomodlić, tak Ci podziękować, kładąc się do łóżka po całym dniu pracy, rozmów i relacji. Amen. Życzę tego każdemu z nas, żebyśmy mogli się pomodlić, że przez cały dzień nikomu nie powiedzieliśmy nic przykrego, Byliśmy cały dzień w porządku, nikogo nie zraniliśmy. Wydaje się, że to jest ekstremalne zadanie, ale wiem, że wierzę, że jest to możliwe. Z naszym Panem jest to możliwe. Amen? Amen. Amen. Amen. Nie wiem, kto nas tak nazwał, ale, ale niech będzie. Okay. Tak, tu są takie osoby, które wcale nie mają 50+, plus i, i są, i mam nadzieję, że dobrze się czują. Wiek naprawdę nie gra roli. Jeśli masz pragnienie i chcesz być w grupie, możesz mieć 20 plus, 30 plus, nie ma problemu. Nie ma z nami dzisiaj dwóch sióstr, które są regularnie na naszej grupie. Przez ten czas, którym jesteśmy tą grupą, przewinęło się kilka osób, ja nie będę wymieniał kto. Jedni byli jakiś czas, odchodzili i to jest według mnie normalne, że każdy szuka swojego miejsca i każdy, każdy szuka swojego miejsca i to, że ktoś odchodzi z jakiejś grupy, przechodzi do innej, to chwała Bogu, byleby, byleby szukał, byleby szukał i znajdował. No a teraz oddamy mikrofony w ręce naszych sióstr i proszę Was. Może przez moment się pomódźcie, żeby to wszystko dobrze wyszło, okej? Okay? O wyrozumiałość. O wyrozumiałość, Danusia mówi. Chciałoby się rozpocząć bajkowo, że dawno, dawno temu za górami, za lasami, ale zacznę od tego, że dziewięć lat temu pragnieniem trzech sióstr Jasi, Ewy i Danusi było powstanie grupy, której można byłoby się rozwijać, praktykować relacje i mieć tą społeczność z Panem i ze sobą. Bóg nas stworzył do relacji z Nim, do życia i bycia w rodzinie i grupie innych wierzących. Takiej, która daje poczucie akceptacji, bycia potrzebnym, docenianym, byśmy mogli się wzajemnie radować, wspierać, zachęcać, budować. I 5 stycznia 2011 roku odbyło się pierwsze spotkanie grupy. No troszeczkę było to dawno było. I chciałam... Nie, nie, nie, nie, nie, tak. Tak jest. I powiem, a no oczywiście muszę przedstawić, bo liderem naszej grupy jest nasz brat Adaś. Jak on to wytrzymał, do nie wiem, ale wytrzymuje. I chciałam powiedzieć, że to był czas bardzo błogosławiony dla każdej osoby. Każdy uczestnik wyznał, przed Panem i grupą rzeczy niewłaściwe, które przeszkadzały w tej dobrej relacji z Nim. I wiecie, od razu odczuliśmy uwolnienie, uzdrowienie, lekkość w naszych sercach i bardzo wyjątkową relację między nimi, między nami. Wyjątkową. I do dzisiaj cieszymy się, że mamy siebie. I kiedy zajdzie potrzeba, przyjąć napomnienie, wspierać się, zachęcać i chciałam jeszcze powiedzieć tak, że w grupie dzielimy się bardzo różnymi i bardzo osobistymi tematami. Dzielimy się problemami z różnych dziedzin naszego życia i mówimy o tym z ufnością, że te informacje nie przenikną, nie przejdą poza nasze własne grono. Bo to jest to właśnie, takie ważne w relacji, po prostu nie zawieść czyjegoś zaufania. Bardzo istotne. Chciałam powiedzieć, że taka mała społeczność braci i sióstr to więzi i relacje, które przenoszą się na cały Kościół. Mam nadzieję, że tak jest. Chciałam jeszcze tak dodać, że ważną rzeczą w tym wszystkim, że trwa cały czas proces uczenia się. To też uczymy się stawiać potrzeby innych ponad nasze, kontrolować nasze języki, czyli innymi słowy staramy się nie plotkować, nie słuchać plotek i tłumić Tą naturalną ciekawość, gdy inni chcą z nami dzielić się plotkami. Chcemy, to znaczy uczymy się cały czas też naprawiać relacje między bratem czy siostrą, nawet wtedy, kiedy my nie jesteśmy źródłem problemu. I te proste zasady, a zarazem bardzo trudne, dają nam możliwość bycia narzędziem jedności, dobrych relacji w społeczności zborowej, Staramy się być otwarci, życzliwi, kochający miłością chrystusową. I tak na zakończenie chciałam, kończąc, powiedzieć takim fragmentem z wersetu 18, rozdziału 14 do Rzymia. Bądźmy mili Bogu i przyjaźni ludziom. Dziękuję. A ja bym chciała powiedzieć, że odkąd się nawróciłam, to cały czas należałam do jakiejś grupy. Najpierw należałam do takiej maleńkiej grupki z Anią i Gosią, tam spotykaliśmy się u niej w domu co tydzień, ale na początku taka byłam jakaś onieśmielona, nie umiałam mówić tak o swoich przeżyciach, o życiu wewnętrznym, co się dzieje, w, jak żyje z Bogiem, ale po jakimś czasie, kiedy poznałam coraz lepiej, już się wtedy otwierałam, mogłam powiedzieć nawet o, o sukcesach, jakie odniosłam, kiedy byłam posłuszna Bogu albo o jakichś porażkach, no, relacje były coraz lepsze, zaprzyjaźniłyśmy się i to był bardzo obfity, bardzo dobry czas spotykania się z dziewczynami. Potem przeszłyśmy do grupy, która była u Zeni. To już nie była mała grupka, tam już się schodziło nas kilkanaście osób. I śpiewaliśmy pieśnię, rozważaliśmy słowo, ale też był taki czas dzielenia się i każdy mówił jak tam minął dany tydzień, za co możemy Bogu podziękować, o co się modlić i po jakimś czasie też poznaliśmy się bardzo, wiedzieliśmy już kto ma jakie kłopoty, kogo wspierać w danych sprawach, także zawiązaliśmy przyjaźnie, nawet nie tylko spotykaliśmy się na grupie, ale i poza grupą. Ja wtedy przeszłam na emeryturę, miałam więcej czasu, to do południa odwiedzałyśmy się. No były bardzo dobre relacje. Szkoda tylko, że tych osób już nie ma w kościele niektórych. No ale ta grupa u siostry Zeni została rozwiązana. Lider odszedł, no i myśmy zostały takie same sieroty, Zwróciłyśmy się Ewa, ja i Danusia do pastora, że chciałybyśmy gdzieś chodzić do jakiejś grupy, gdzieś spotykać się z wierzącymi. No i pastor zaproponował Adasiowi, czy nie, nie zostałby liderem grupy takiej żeńskiej. No i Adas, dzięki Bogu zgłoś... zgodził się i tak od ośmiu lat się spotykamy. Znamy się już bardzo dobrze, zwłaszcza ta grupa taka, ten człon pierwszy, bo Irenka i Kinga doszły trochę później, ale my się znamy dosłownie jak łyse konie, wiemy co u kogo jest, <grystanie> wiemy co się dzieje w danej rodzinie, o co się modlić, w czym się wspierać. Modlimy się o siebie, o swoje rodziny, ale modlimy się też o liderów, o przywódców w kościele, modlimy się o naszą młodzież, o dzieci zborowe modlimy się również o osoby samotne, osoby chore, o małżeństwa, zwłaszcza o te, które, w których się źle dzieje. Także no, znamy się, przyjaźnimy się, wspieramy jak tylko możemy. I jak to w życiu są różne chwile i takie radosne i smutne. Wspieraliśmy Danusię, kiedy zmarł jej mąż. Byliśmy razem z nią w tej żałobie. Wspieraliśmy też Danusię, kiedy Zmarła jej mama, również Ewie zmarł syn, który miał raptem 43 lata. Byliśmy razem z nimi w tym smutku, współczuciu. No, one też wiedziały, że mogą na nas liczyć i w ogóle wszyscy w grupie wiemy, że możemy na siebie liczyć i się wspierać. A Modliliśmy się też o mojego syna Piotra i Lucynkę i trwało to tak nawet dosyć chyba z rok czy dwa, żeby się nawrócili, żeby przyszli do Boga. No i faktycznie w roku 2012 przyszli pierwszy raz do kościoła w grudniu, akurat wtedy był chrzest i od tej pory chodzili do kościoła. Potem ochrzcili się, wczoraj minęło pięć lat od ich, ich, od chrztu właśnie ich. Miesiąc później wzięli też ślub, niedawno było błogosławieństwo ich synka Kubusia, także dziękujemy Bogu, bo wnuki rosną, rozwijają się I dziękujemy, bo i do szkoły chodzą, i uczą się dobrze, i egzaminy zaliczają, na studia się dostają, także no i najważniejsze, że te dzieci wszystkie nasze, są w rodzinach bieżących i to jest takie drugie pokolenie, przyszłość naszego Kościoła, także dziękujemy bardzo i cieszymy się, że możemy razem być i na dobre i na złe, I są też takie fajne chwile, kiedy razem wyruszamy do, do kina, do Wałbrzycha, Spotykamy się też po domach indywidualnie, nie, ca nie całej grupy, ale jeszcze poza grupami spotykamy się, odwiedzamy się, także jest bardzo fajne i relacje mamy wspaniałe i życzę, żeby coraz więcej osób należało do jakichś grup, żeby byli liderzy, którzy poprowadzą, bo, bo to jest takie budujące i wspaniałe. Dziękuję. Tak jak się wspomniała tutaj, w czasie kiedy zmarł mój mąż, y, byłam sama, bo rodziny tutaj nie mam, takiej cielesnej, tylko mam was, dzięki Bogu za was. To było mi ciężko, ale, ale w każdej chwili wiedziałam, że, że mam przyjaciół, że mam grupę, że mam kościół też i że zawsze o cokolwiek poprosiłam, to nikt mi nie odmawiał. i i to jest taka miłość braterska i siostrzana, w to wierzę mocno. I tak dziękuję wszystkim za to, że, że usługiwali mi swoimi samochodami, bo trzeba było zawieźć Zbyszka w różne miejsca i do Wrocławia i do Jeleniej i naprawdę w różne miejsca. I, i nikt nigdy mi nie odmówił i nie tylko z naszej grupy, ale i, i Kościół jako Kościół pomagali mi. Także relacje są bardzo ważne i ja dziękuję Panu Bogu za każdy dzień życia z Wami i za ten Kościół i błogosławię Was. Amen. Amen. Jeszcze sekundę, Ewciu. Teraz my tu mamy kolejność ustaloną. Ale jak słyszę danusie i jak mówi o Zbyszku, to chciałbym powiedzieć tylko kilka słów. Ona była z nim bardzo blisko, ja byłem... Osobą z zewnątrz. Wiem, że to, co mówi Danusia, nigdy nie zabrakło nikogo, żeby, żeby nie podwieźć, żeby nie pomóc, żeby nie być przy niej i dziękujemy naprawdę całemu Kościołowi. Nie chcemy wymieniać. Danusia chciała wymieniać, chcieliśmy wymieniać, ale mówimy, a jak kogoś pominiemy, to komuś będzie przykro, a czasu by brakło, żeby podziękować wszystkim, którzy naprawdę usłużyli, ale powiem wam o jednej rzeczy. Pojechaliśmy ze Zbyszkiem do szpitala, do Wrocławia. Miał mieć tam operację usunięcie płata płuca. Zostawiliśmy, zawieźliśmy go do pokoju, on tam się już rozpakował i mówimy z się jedziemy. I ja mówię do Zbyszka, Zbyszek, będziemy się o Ciebie modlić, a ja będę się o Ciebie modlił. I odpowiedź Zbyszka była dla mnie bardzo zaskakująca. Powiedział coś takiego. Jeśli Ci to pomoże, to się módl. Ja, ja mówię, okej. Okay. Był człowiekiem, który tak bardzo polegał na sobie i na własnej sile i na tym, co on może zrobić, że wydawało mu się, że nie potrzebuje pomocy. Ale wiecie co, ja obserwowałem Zbyszka i widziałem, jak on w tej chorobie, w tym zmaganiu obserwuje, że przychodzą do niego ludzie, przyjeżdżają po niego ludzie, Bożą Go, ja jestem przekonany, że Bóg zmiękczał Jego serce, a największym dowodem na to jest, że On jeszcze jakiś czas przed pójściem do Pana, przed odejściem oddał swoje życie Jezusowi. Człowiek, który mówił, że Bóg mu jest niepotrzebny, że Boga nie ma, patrząc na, jestem przekonany, patrząc na relacje, patrząc na to, że jesteśmy ludźmi bezinteresownymi, że że poświęcamy swój czas, swoje samochody, swoje pieniądze, coś w nim drgnęło. Jestem przekonany, że każdy z nas tutaj w tym kościele ma swój udział w tym, że Zbyszek jest teraz w niebie i jest z Panem. Amen. Proszę, Ewciu. W przyszłości każda trudna sytuacja, wydarzenie, przez które odczuwałam ból, całkowicie rozbiło moje serce. Byłam pewna, pełna obaw, niepokoju, a nawet złości. Sytuacje przerastały mnie. Mimo tego, że się modliłam, oddawałam to Bogu, to problemy nadal rozwiązywałam sama i nosiłam je na swoich barkach. Żeby się pozbierać po jakimś trudnych sytuacji, Potrzebowałam bardzo dużo czasu wylanych łez. Nie chciałam przyjąć żadnej porady ani pomocy od innych chrześcijan, a wręcz zamykałam się sama ze swoim problemem. Bóg był cały czas przy mnie, ale, ale czy ja byłam przy Bogu? Kiedy otrzymałam o innych wiernych kiedy zaczęłam re, nawiązywać relacje i zobaczyłam, że inni też mają problemy, a nawet większe od moich i rozwiązują te problemy, nie dźwigają ciężaru sami, ale oddają to Bogu. Zaczęłam, a właśnie to Bóg zaczął, kiedy ma... Me, ma to, Mutna to pozwoliłam zmieniać moje, zmieniać mnie moje nastawienie i moje życie. Jest coraz lepiej w Tobie Panie i przez Twojego Świętego Ducha mam nie tylko miłość, radość, ale i wewnętrzny pełen, pełen ciszy, spokój. Amen. Amen. I ja też chciałam podziękować Bogu za naszą grupę, za dziewczyny, za to, że są w każdej, w każdej sytuacji, wtedy, kiedy jest bardzo ciężko i wtedy, kiedy jest fajnie, lekko. Bardzo chciałam podziękować za to, że były ze mną jak moja mama była chora i opiekunka się rozchorowała oczywiście, no a my z siostrą musiałyśmy iść do pracy i było koło zamknięte, nie ma co zrobić z mamą. Ale oczywiście wystarczyło jedno słowo na grupie tylko i dziewczyny od razu, bez zająknięcia, my ci pomożemy. I przychodziły długi czas do mojej mamy, ponad dwa miesiące chyba, opiekowały się nią. Myślę, że właśnie na takich grupach powstają relacje, których my sobie nawet nie możemy wyobrazić, jak ważne są. Nie zdajemy sobie sprawy, że my sami nic, nic, ale absolutnie nic nie możemy. Ludzie, którzy są sami, są bardzo biedni. I dziękuję Bogu za wszystko. Amen. Tak mówimy, mówimy, wszystko, wszystko wydaje się, że to tak idzie jak z płatka na tych grupach i, i nic nie dzieje się takiego, co by zabolało, co by... Co by może nie było takie łatwe i ja pamiętam taką sytuację, w której rozmawiałem z moją siostrą kochaną Danusią i ona mówiła o swoim synu. Jej syn jest dorosłym mężczyzną, mieszka poza granicami naszego kraju we Francji. Ale Danusia jakby cały czas, ja miałem takie przekonanie jakby chciała kierować jego życiem i kiedyś rozmawialiśmy i powiedziałem do Danusi tak. Danusia, ty siedzisz jak taka kokosz na pisklętach, rozłożyłaś te skrzydła i trzymasz tego swojego syna, kwoka, kokosz, nie pamiętam jak to powiedziałem, trzymasz tego swojego syna pod tym skrzydłem, mówię, wypuść go, daj mu wolność, wypuść go, on jest dorosłym mężczyzną. I na tym się skończyła nasza rozmowa. Nie wiem po jakim czasie, na drugi dzień, rozmawiamy przez telefon, a ja czuję, że Danusia rozmawiałaby ze mną jak z jakimś panem obcym, najchętniej, czuję ścianę, czuję mur, który bardzo nas odgradza, gdzie mówiliśmy sobie masę rzeczy, byliśmy dla siebie nawzajem wsparciem, modliliśmy się tak często o siebie, nagle wiecie, jak to jest, jak znacie kogoś bardzo dobrze, a ten ktoś nagle mówi z tobą służbowo, a, a, a nie w relacjach miłości. Pomyślałem sobie, co się dzieje. W ogóle nie połączyłem tego z tym, co jej mówiłem, bo wydawało mi się, że mówię to w miłości i chcę jej dobra. Ale Danusia zrozumiała to chyba troszkę inaczej. Może powiesz, Danusia? Tak mnie to uraziło, tak kwoka, że... No. No. po prostu, no. I taka byłam naprawdę zagniewana na Dasia. teraz aż mi wstyd mówić o tym. No. Ale tak do tygodnia czasu mnie to trzymało. I w niedzielę przyszłam na nabożeństwo i, i od razu wiedziałam, byłam tak silnie przekonana, że muszę Adasia poprosić o modlitwę, żebyśmy się o siebie pomodlili, bo ja czułam, że ten ciężar po prostu przytłaczał mnie. No i poszliśmy tam, jak się idzie do pastorów na górę, do korytarza, pomodliliśmy się i wszystko spadło w jednym momencie, a... Taki ciężar miałam w sercu, że to się nie da powiedzieć. To było straszne. Obraza, uraza, nie wiadomo co za tą kwokę. No ale dziękuję Ci, Adaś. <głosy> Amen. Ja chciałabym opowiedzieć Wam historię taką ze Szczecina. Właśnie to też jest bardzo związane z relacjami, kiedy właśnie ktoś Gdzieś nie czuje się dobrze, nie wiem, właśnie chyba coś gryzło tą osobę i oddaliła się od kościoła. No i zanim się oddaliła, chcę opowiedzieć tą historię o dziewczynie, która była w kościele, która miała problemy ze zdrowiem. I tak jak tutaj w tamtym kościele w Szczecinie jest kawiarenka i ona stała za mną z tyłu w kolejce. W środku wewnątrz siebie usłyszałam głos, że zaproś ją na ciastko, na kawę, ale zaczęłam tak w myślach kłócić się z Bogiem, nie mówię, przecież ja nie będę miała o czym z nim rozmawiać, nie? przecież to jest bez sensu, nie? no i też nie miałam jakiejś takiej odwagi, jakiś wstyd i, i nie zaprosiłam ją na tą kawę i ciastko. Po jakimś czasie w tą jedną niedzielę ona była, w następną nie było i tak kolejne to było, myślę, że to było z kilka dobrych miesięcy, jak po prostu nie było jej w kościele. I zaczęłam bardzo żałować tego, że jednak nie zaprosiłam ją na kawę, że, że nie porozmawiałam z nią, że to prawdopodobnie Bóg chciał mnie użyć do tego, żeby przytrzymać ją w kościele, żeby być dla niej wsparciem. Jeszcze kiedyś była nasza klasa, tak jak dzisiaj jest Facebook, tak była nasza klasa. Zobaczyłam u mojego znajomego, że to jest również jego znajoma. Napisałam do niej i zapytałam się, Kasiu, dlaczego nie ma Ciebie w kościele tyle czasu, nie? Co się stało? Czy jak Twoje zdrowie? A ona tak wylewnie napisała, mi bardzo Ci dziękuję, że pytasz o to, że jesteś jedyną osobą w kościele, która zapytała się, co u mnie i jak zdrowie. I powiedziała mi, że ma SM, stwardnienie rozsiane i było jej ciężko przychodzić. Ja wiedziałam, że to nie jest jedyny powód i postanowiłam zaproponować jej spotkanie, że ja przyjdę do niej, że ja odwiedzę ją, jeśli jest jej ciężko przyjść gdzieś tam na zewnątrz, zobaczyć się. I... Wiecie co? I przyszłam do niej i tak jak miałam obawy, o czym ja będę z nią rozmawiać, to Bóg widział dalej, Bóg widział więcej. I po prostu my nie mogłyśmy się nagadać. Rozmawiałyśmy do późnego wieczora, dzieliła się ze mną różnymi rzeczami, ja z nią też i zbudowała się relacja. Zaczęła przychodzić do kościoła. Myślę, że nie tylko z powodu mnie, ale z powodu tych rzeczy, o których rozmawiałyśmy, o przebaczeniu o relacjach, że one są potrzebne, że potrzebujemy się budować nawzajem, że Kościół to są ludzie i że tak jak się stawia cegła na cegle i jest to zwarte mocno cementem, tak samo my powinniśmy siebie nawzajem wspierać, utwierdzać w miejscu, w naszym życiu, tam, gdzie właśnie potrzebujemy pomocy. Ta historia też była związana mocno jest związana mocno z tym, że ja się znalazłam tutaj, w obcym mieście, z obcymi ludźmi, którzy dziś są dla mnie bardzo bliscy. Szukałam właśnie też grupy, byłam w innych grupach, ale gdzieś brakowało mi to, do czego gdzieś Bóg mi powołał, żeby być właśnie z kobietami, być świadectwem, być wsparciem dla nich. Któregoś dnia, prawdopodobnie Danusia, zaprosiła mnie na grupę, mówi, przyjdź do nas. I, i wiecie co, I przyszłam i poczułam się y, tak jak w Szczecinie, na, może nawet lepiej. Atmosfera, która tutaj panuje, atmosfera radości, nawet czasem łez, ale to, to wszystko było w takiej y, wiecie, harmonii, jedności, że potrzebowałam tego właśnie w miejscu, w którym... Byłam obca, tak? A teraz jestem jak w rodzinie i gdziekolwiek myślę Bóg by mnie posłał, to właśnie dzięki ludziom, którzy chcą budować relacje, dzięki ludziom będę się czuła jak w domu, gdziekolwiek będę. Amen. Amen. Amen. Ja jako ostatnia i najmłodsza w naszej grupie. Bo od, bo od kilku miesięcy dopiero. No. Super. No. Przepraszam Wam za, kartecz Was za karteczkę, no ale tak pomyślałam, że Sła składniej mi będzie po prostu i szybciej. Od, od bardzo długiego czasu stopniowo budziło się we mnie pragnienie nawiązania bliższych relacji z Kościołem. To wewnętrzna potrzeba, ta siła zaczęła pokonywać moje wewnętrzne ograniczenia i zrozumiałam, że przecież ja mam na to wpływ. Mimo okolicznością, które coraz mocniej targały moimi emocjami i myślami. Już wiedziałam, że tylko moja determinacja pomoże mi podjąć właściwą de decyzję. też pewnego niedzielnego nabożeństwa Podeszłam do Danusi i Adasia z zapytaniem o grupę 50+. A Danusia odpowiedziała, a co, chcesz się wkręcić? A ja powiedziałam, tak, tak, chcę się wkręcić. Bardzo mnie to ucieszyło. Zadzwoniłam następnie po kilku dniach do Danusi, naszej drugiej Danusi, żeby zapytać, czy też wybiera się na grupę ponieważ byłoby nam wspólnie raźniej, raźniej dojść. Opowiedziałam jej, że potrzebuję wyraźnej odmiany do duchowego rozwoju, ponieważ uznałam, że właśnie coraz bardziej się oddalam i jest to sygnał, którego nie mogę już odrzucić. Danusia początkowo nie była pewna, czy pójdzie, ale po niewielkim namyśle zdecydowała, że tak, że pójdzie i cieszy się że ją zmotywowałam i zachęciłam swoją postawą. No, w końcu na grupę dojechałyś, dojechałyśmy z Basią i z Jackiem. <głos> na miejscu okazało się, że grupa 50 plus obchodzi już ósmą rocznicę, więc tym bardziej odczułam przypływ wielkiej radości. Tych kilka godzin upłynęło w fantastycznej atmosferze, przepełnionej serdecznością, radością, śmiechem. Odkryłam, jak wiele mnie ominęło, jednocześnie ogarnął mnie przypływ wdzięczności, bo tutaj y, zaznałam właśnie, znalazłam właściwe miejsce, duchową rodzinę oraz przyjaciół. Te spotkania są dla mnie prawdziwym błogosławieństwem i również chcę być błogosławieństwem dla nich. Cieszymy się wzajemną troską, zaufaniem, zbudowaniem, modlitwą za siebie i innych. Radością i miłością w Panu Bogu. To mój Jezus jest niezawodny, bo kiedy ja podejmuję działanie, On współdziała. I dokładnie w takiej kolejności On zna mnie i moje niedoskonałości, zawsze cierpliwy i wierny. Zawsze czeka, bo w Jego miłości jest moja tożsamość. I w tym miejscu pragnę złożyć Mu wdzięczność i podziękowanie. Chwała Mu za to. I chcę Wam... Również, kochana Grupo, podziękować za to, że przyjęliście mnie z prawdziwą miłością i obdarzyliście zaufaniem, które właśnie jakże cenne i ważne jest w relacjach. Siedźcie, dziewczyny, siedźcie. Ja muszę wstać, bo ja wolę chodzić, bo to jakiś taki... Łatwiej mi mówić, słuchajcie, ja w ogóle jestem yy, przez te 8 lat cały czas w szoku, że ta grupa to są dziewczyny i ja. No widzicie, no, no, myślałem do niedawna, że to jest jedyna grupa na świecie, w której jest kilkanaście kobiet i jeden facet, ale usłyszałem niedawno słowo, nie powiem wam kto, ale mówił człowiek o tym, że prowadzi grupę kobiet i jest nas co najmniej dwóch i z tego się cieszę już. Dziękuję Wam dziewczyny, że, że mnie akceptujecie, że znosicie moje różne humory i kocham Was i wiem, że Wy mnie też kochacie, ale chciałbym na zakończenie coś Wam powiedzieć. Pożyczyłem od naszych pastorów kwiatka. No, tak jakby to był mój, to bym coś z nim zrobił, ale tak nie mogę. Może stać? Tak. Chciałbym się z wami czymś podzielić, ja w ostatnim czasie chyba zaczęło się to odkazania naszego pastora Jacka, kiedy mówił o ogrodzie i o tym, że ogród, którego nie uprawiamy dziczeje, że pokazywał właśnie nas jako ogród. Później słyszałem słowo i tam człowiek użył też doniczki i gdzieś to wszystko we mnie tak zaczęło pracować i pomyślałem sobie tak że my, jako Kościół, my wszyscy, jesteśmy ogrodem. Jesteśmy ogrodem, który uprawia najlepszy ogrodnik, jaki mógł się nam przytrafić. Jesteśmy ogrodem uprawianym przez Boga. Nawożonym, podlewanym, plewionym, Bóg to wszystko czyni. Rośliny żyją ze sobą, zasilają się nawzajem, dają sobie cień, Jesteśmy jedno. Taki jest Kościół. Taki ma być Kościół. Ale wiecie co? Jest i tak, że niektóre rośliny w tym ogrodzie rosnąc mówią tak. A ta obok mnie, ten krzew taki wysoki, zasłania mi słońce. Trochę mi nie pasuje to. A trochę mam za mało wody, bo ta roślina obok mnie zapuszcza głębiej korzenie i ciągnie moją wodę, która... Tak naprawdę należy się mi. I te rośliny zaczynają się zastanawiać, co zrobić, żeby mi było dobrze. I budują w siebie coś takiego. Budują doniczkę. Obudowują się naokoło, stawiają naokoło siebie mur i mówią tak. Teraz już mi nikt niczego nie zawierza, teraz już jestem samowystarczalną rośliną, teraz już jest mi dobrze. Ale wiecie co, kiedy spojrzymy na ten ogród jeśli będą w nim te doniczki, to możemy nawet tego nie zauważyć. Te rośliny rosną nadal tyle, że są w doniczkach, są oddzielone. Ja naprawdę, jakoś to mnie tak bardzo dotknęło, bo możemy być w Kościele, ale zamknąć się na innych, możemy być w tym ogrodzie, ale nie żyć z innymi. Gdyby to był mój kwiat, to ja dzisiaj rozbiłbym tą doniczkę, żeby w naszym kościele, ani w żadnym innym kościele nie było ludzi, którzy chcą być sami, chcą obudować swoje życie, nie dać dostępu do swojego życia innym. Mówię wam, zadam wam pytanie, co dłużej przetrwa? Rośliny w ogrodzie, czy roślina w doniczce? W ogrodzie. Rośliny w ogrodzie. Bo one mają wszystko i nawzajem siebie wspierają. Ta roślina, która mówiła, a ta mi zasłania słońce, nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że po to ta druga roślina zasłaniała słońce, żeby ta roślina nie uschła. Słuchajcie, pomyślcie, jesteście ogrodem czy doniczką? Dzisiaj robimy coś takiego. Te wszystkie doniczki rozbijamy. Jesteśmy jednym ogrodem. Razem ze sobą żyjemy, razem ze sobą walczymy, razem ze sobą niesiemy ciężary, razem się radujemy i razem płaczemy, okej? Okay? Amen, amen. Tak staramy się żyć na tej grupie. Nie zawsze nam się to udaje, ale staramy się. Niech was Bóg błogosławi. Życzę wam dobrego dnia. Zapraszam do kawiarenki. Z Panem Bogiem. Amen.